To są informacje Polskiego Radia 24. Jest śledztwo prokuratury w sprawie zonda krypto. Prezydent Nawrocki nie żałuje tymczasem weta do ustawy o rynku kryptowalut. Albo jedność, albo koniec koalicji, mówi premier. Chodzi o głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec ministra klimatu. Donald Trump mówi o szybkim porozumieniu z Iranem. Większość jego twierdzeń przeczy Teheran. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Oszustwa i prania brudnych pieniędzy dotyczy prokuratorskie śledztwo w sprawie zonda krypto. Minister Sprawiedliwości, i prokurator generalny Waldemar Żurek na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych mówił, że tylko w ubiegłym roku umorzono ponad 1200 postępowań, bo Polska nie ma narzędzi do walki z oszustami na rynku kryptoaktywów. Takim narzędziem miałaby być ustawa, którą zawetował prezydent.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 Ani przez sekundę nie żałowałem tego weta, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptowalut. Więcej o tej sprawie piszemy na polskieradio24.pl.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 Mamy zobowiązanie koalicyjne wynikające z umowy koalicyjnej. Bronimy swoich ministrów. Do głosowania nad wotum nieufności wobec ministry klimatu ma dojść na kolejnym kwietniowym posiedzeniu Sejmu. Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest na wyciągnięcie ręki. Prezydent USA udzielił serii wywiadów i zasypał media społecznościowe optymistycznymi wpisami na temat zakończenia konfliktu. Iran zaprzeczył jednak większości jego twierdzeń. Więcej o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.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 Teraz o pielgrzymce papieża do Afryki. Dziś Leon XIV pożegna Kamerun mszą w stolicy kraju Jałundę i uda się do Angolii. Rozpoczyna się szósty dzień długiej i intensywnej pielgrzymki Leona XIV na, do Afryki. Dotąd papież mówił o pokoju, biedzie i głodzie, a także o sztucznej inteligencji. Pielgrzymka papieska w Angolii potrwa niespełna cztery dni. Dziś w stolicy tego kraju Luandzie papież spotka się z władzami i korpusem dyplomatycznym. Rodzina, przyjaciele, artyści, czytelnicy i przedstawiciele władz państwowych pożegnali w Warszawie Wiesława Myśliwskiego. Urna z prochami pisarza została złożona na Powązkach. Potrafił opowiadać o świecie w sposób niezwykle wyrazisty, a jednocześnie przystępny. W jego słowach odnajdywaliśmy samych siebie. Był wspaniałym, mądrym, z wielką klasą, niezwykle mądrym, ciepłym człowiekiem. Był po prostu takim wielkim autorytetem. Wiesław Myśliwski dwa razy zdobył nagrodę literacką nikę, a kilka jego utworów doczekało się ekranizacji. To były informacje Polskiego Radia 24. Weekend upłynie pod znakiem zmiennej pogody. Dziś będzie na ogół pogodnie, więcej chmur pojawi się tylko miejscami na wschodzie, a na Lubelszczyźnie może słabo pokropić. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Suwalszczyźnie, do 16 w centrum i 18 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro podobna temperatura się utrzyma, ale będzie przeważnie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na zachodzie. Klimat. Powietrze w kraju jest teraz przeważnie umiarkowanej dobrej lub bardzo dobrej jakości, tylko w Częstochowie jakość powietrza jest dostateczna. A 10% energii pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Klimat. 6 minut po godzinie 6. Poranek w Polskim Radio 24. A to jest sobotni poranek, dziś sobota, 18 dzień kwietnia, to jest 108 dzień roku. Słońce w znak barana w zeszło godzinie 5.33, zajdzie o 19.39, to oznacza, że dzień w sumie trwać będzie przez 14 godzin i 6 minut. Imieniny obchodzą Alicja, Apoloniusz, Bogusław, Bogusława, Barbara i Flawiusz. Krzysztof Grzybowski, dzień dobry, będę z Państwem do południa. Teraz czas na kalendarium historyczne. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Jeśli nam pomożecie... My musz babą. My naród. We the Polki, Polacy, Europejczycy. Witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. Taki dzień zdarza się raz na sto 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17:00 ze studia w budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ulicy Kredytowej 1 w Warszawie, spikerka Janina Sztąpkówna powiedziała do mikrofonu. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480 metrów. W ten sposób rozpoczęła się stała emisja programów przez Polskie Radio. Pierwszym sygnałem stacji został fragment poloneza Adur Fryderyka Chopina. Niecały rok po starcie programu pierwszego na jego antenie, po raz pierwszy został zagrany na żywo hejnał z Mariackiej w Krakowie, który pojawiając się codziennie o 12, jest obecnie najdłużej emitowaną cykliczną audycją na świecie. Od początku swojego istnienia Polskie Radio odgrywało bardzo dużą rolę na polskim rynku medialnym. Wypowiadali się tutaj zarówno najważniejsi przywódcy państwowi... Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. ...jak i spikerzy informujący o ważnych wydarzeniach, na przykład takich jak początek II wojny światowej. Halo, halo. tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 minut 40, oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, pakt o nieagresji. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka, aż Wybuch wojny nie oznaczał jednak zaprzestania działalności Polskiego Radia. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Na gościnnych falach stacji Radio Trans w Walgierze. Po II wojnie światowej Polska wpadła w orbitę wpływów ZSRR. Choć zasługi Polskiego Radia w dziedzinie rozwoju rodzimej kultury i edukowania społeczeństwa są nie do przecenienia, informacja pozostawała pod wpływem cenzury. Mimo ograniczeń Polskie Radio przekazywało relacje z najważniejszych wydarzeń. Warszawa przeżywa dziś podniosne chwile. Oto do stolicy Praca serca wielkiego artysty Fryderyka Chopina. Przybyło wiele tysięcy mieszkańców Warszawy, przybyło bardzo wiele młodzieży, którą wielki artysta, wielki kompozytor i wielki Polak nad wszystko ukochał. Każdy prowokator, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej. Rozpoczynamy nasz wieczorny magazyn nadawany w dniu 12 kwietnia 1961 roku, w dniu startu człowieka w kosmos. Współczesny ikar szybował nad światem, zamiast skrzydeł z wosku i piór niósł go potężny statek kosmiczny o ciężarze 4725 kg. Abemus Papam! Eminentissimum reverendissimum dominum Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Relacje Polskiego Radia towarzyszyły także przemianom ustrojowym oraz istotnym zdarzeniom w XXI wieku. Jeźmy Polskę w swoje ręce. Polska nie jest żadnej bezpieki, partii czy kogokolwiek, czy wałęsy. Polska jest nas wszystkich. Ziemia jest duża, jasna, piękna z góry, niesamowicie niebieska, jest Dużo więcej oceanów i chmur niż sobie wyobrażałem. To dla mnie był niesamowicie wzruszający i taki emocjonalny moment. Radiowa Jedynka stworzyła wiele audycji, które zapisały się w pamięci słuchaczy, a część z nich jest emitowana do tej pory. Jedyne, co pozostaje, życzyć przynajmniej kolejnych stu lat. Kalendarium historyczne. To dodajmy jeszcze, że kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.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 Nurogęsi. Wiosną rozpoczął się okres ich migracji z parku Łazienki Królewskie do Wisły. By bezpiecznie pokonać ten dystans pomagają im w tym strażnicy, miejscy i wolontariusze. O tym niezwykłym zjawisku przyrodniczym w rozmowie z Martą Hoppe opowiadał Bartosz Smyk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Takiego czegoś nie ma właściwie in, w innych miastach, nawet w Europie. Po prostu nurogęś, który jest ptakiem wodnym, on należy do rodziny kaczkowatych, czyli jest taką, powiedzmy dalszym kuzynem kaczki.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 które same zaczęły nękać, można powiedzieć, miasto, żeby coś z tym zrobiło, bo widziały, bo widziały te sytuacje, że no czasem niestety zdarzało się, że taka samica była rozjechana przez samochód, zwykle pewnie raczej z nieświadomości. Po prostu ludzie nie spodziewają się, że nagle zobaczą ptaka, spodziewają się pewnie, że ten ptak odleci przed samochodu. No, samica nie odlatywała, bo wodziła ze sobą na przykład małe, e, e, małe nurgenści, które pewnie nawet były niewidoczne dla tego kierowcy, więc, więc te wolontariuszki Urszula jak Hanna Żelichowska zaczęły trochę dość mocno, mocno nękać, można powiedzieć, władze miejskie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 w parkach. Właśnie w parkach jest dużo więcej dzieł drzew niż na przykład w lasach gospodarczych. Nurogęsiom życzymy bezpiecznych przeprowadzek nad Wisłę, a do kierowców apelujemy o ostrożność podczas przejazdów stołeczną Wisłostradą. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski. Taki mamy klimat.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 28 minut po godzinie szóstej. Poranek w Polskim Radio 24. I już teraz czas na politykę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o pasożytnictwie i stawia ultimatum. Albo członkowie w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy do tej inicjatywy przystąpili, przekonują, że działają dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej zastanawiają się z kolei, kto za tym wszystkim stoi. Rozłam w PiSie komentował na naszej antenie Bogusław Hrabota, publicysta Rzeczpospolitej i Wydarzeń 24, a z gościem rozmawiał Paweł Wojewódka. Panie redaktorze, wobec tego zacznijmy od rzeczy, która jeszcze pół roku temu wydawała się wręcz niemożliwa.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 i są w, y, w związku z tymi aferami z jego czasu. Ale patrzę głośno na pozycję, abstachuje od, od, od kłopotów, patrzę na pozycję, którą sobie wypracował Morawiecki. Jest ona wybitna. z z który był tylko minister w rządzie, drugim rządzie Morawieckiego bo na dodatek y, ma za sobą no, niechęć całego pokolenia ludzi, który, dla których jako minister edukacji był raczej y, słabą postacią niż liderem, prawda? Czy on to jest się kojarzy z represjami, z pewnym kursem na prawo. A, a Morawiecki to jest ktoś. I, I nagle ten człowiek jest odsuwany na margines, prawda? Bo to jest No o, byłoby to absurdalne dzisiaj, tak myślę, gdyby Morawiecki przestał walczyć. Na pewno jest tylko ma dynamikę w sobie, ma chęć do, do walki i... Jeśli miałby być w PiSie, ten którym jest na marginesie, gdzie nie ma przyszłości jako potencjalny kandydat na premiera, to, jego obecność nie podpina, że to jest i obecność tej partii może być ten. Ja mówię od ponad roku, prawie od dwóch lat, mówię o tym, że Morawiecki będzie próbował po pierwsze zrobić praktykę w PiSie, po wtórę zbudować siebie jako potencjalnego sukcesora geostrakatyńskiego, a jeśli się to nie powiedzie, wyjść z tej partii, żeby założyć nową, pragmatyczną, bardziej zorientowaną na gospodarkę i.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 pozostałych, to oni tworzą pewien zaczyń intelektualny, który stoi za ekipą Dla mnie z perspektywy jedna rzecz to jest właśnie ten dobór ludzi, selekcja tych, którzy wychodzą z podporasola Sora, prezesa i idą w Sola to Są ciekawi ludzie. z Janusz Cieszyński, to jest Borczy, to jest to jest To są ludzie, których ja identyfikuję z pewnym jednak potencjałem intelektualnym.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 Eee, nie będę, nie znajdzie, nie znajdzie nigdy koalicjanta. Morawiecki mówi: okej, okay, jeśli ja stanę na czele tej formacji, to moja zdolność koalicyjna jest dużo większa niż ja osoba Ja będę mógł wchodzić w koalicję. W ten sposób wywiesza flagę koalicyjności wobec potencjalnych koalicjantów po wyborach 2027. przecież nie wiemy, jak, jak będą.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 Może zacznijmy od Karola Nawrockiego. Karola Nawrowski to jest bardzo młody polityk, taki bardzo niedoświadczony. Znaczy, w kategoriach doświadczenia, gdybym był przedszkolanką, to ja go lokuję na pozycji drugiej grupy. Prawda? To są jeszcze maluchy. Tak, to to ta, tak, tak coś... zwany średniak, to się nazywa średniaki. No, no, no tak między maluchami a średniakami jeszcze w się przerwy jeszcze trzeba podstawiać im nocniki i tak dalej.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 No to, no to jest dowód tylko na to, jak Karik jest w dość obusieczną, bo chciał oczywiście skompromitować przeciwnika, z to rozba, tego sojusznika, a pokazał się jako, jako jednak człowiek, który no, nie, nie, nie, nie domyślał do końca, co jest prawdą, a co nie, ale zostawmy to, bo to jest kwestia drugorzędna. Dla mnie ważniejszą jest sprawą ten, ten, ten, ta gra o przyszłość polskiej polityki, czyli o to, co się wydarzy.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 szansę na to, żeby odegrać znaczenie w jakiejś polskiej polityce niż ta druga, odesrode, tak jak ona zginie, bo już nie maślarze. Natomiast z drugiej strony mamy rosnący wpływ Konfederacji, to jest ostatni zbadań badań 13%, to jest niezwykle bardzo ryzykowne dla Polski poparcie, rosnące poparcie dla środowiska,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 Z drugiej strony właśnie zachowania, takie jak choćby zachowanie przed, przed dwóch dni, kiedy z posłów Berkowicz poszedł, wyszedł na wiczywę i pokazał flagę izraelską z to był, to jest antypolityka. Że jeżeli, jeżeli na przykład taka korporacja myśli o, o, o tym, żeby na poważnie wejść do polityki gdzieś odpowiedzialność za kraj w rządzie, to taki Berkowicz pokazując tego typu flagę,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 Bitcoinów, które są w depozycie pana W związku z tym no, jest jakiś wielki hachmen, chaos, jakiś rodzaj oszustka za tym wielkiego, y, które, które grozi Polsce, Polski stabilności finansowej, a także portfelom Polaków, no ale jest to chronione przez prawicę, która przez lata brała pieniądze. No, y, y, sam, sam fakt, że y, Centrum olimpijskie Polskie nazywa się zonda krypto imienia Jana Pawła II jest dla mnie absolutnym kuriozą. Znaczy do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek w przeszłości, że, że tak można nazwać Centrum e, Polskiego Sportu olimpijskiego pod e, światłym przewodem pana Piesiewicza dzisiejszego tego. Ja takiej political fiction na koniec, bo jeżeli by się coś złego stało, rzeczywiście bardzo złego na tym rynku. To wiadomo, to już mówiłem, że być może te osoby, które stracą, przejdą do państwa polskiego, czyli tak naprawdę do nas wszystkich i zażądają odszkodowań, zażądają zwrotu pieniędzy. Bo państw... No ale nie, bez, bez tytułu żadnego bo nie ma przepisów, które by ich chroniły i gwarantowały im rekompensaty zostaw. Oni na tym tracą. Oni tracą na tym, że Karol Nawrowski e, betuje ustawy chroniące inwestorów a większość jest, a nie jest w stanie na skutek mniejszości protestów, mniejszości, czyli prawicy, obalić weta prezydenta Nawrockiego. Także prezydent Nawrocki oraz prawica są winni tego, że ci ludzie zostali oszukani, bądź zostaną oszukani w trybie w tych, na drodze operacji kryptowalutowych, które stracą pieniądze. Z Bogosławem Hrabotą rozmawiał Paweł Wojewódka.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 z tych rozwiązań już by obowiązywały na przykład niektóre elementy nadzoru KNF-u w przypadku ząda krypto już by obowiązywały. Tak i to byłoby być może nie doskonałe, ale to byłoby coś, a w tej chwili jesteśmy z niczym w rękach. Z profesorem Bogusławem Liberackim, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego rozmawiała Małgorzata Żochowska. Ogłoszenie społeczne.